Układanka rymu, wyliczanie, musi przenikanie, sensów zawracanie Czy jesteś teraz w sieci w układzie maniakalnym? też teraz zapodaję Mi zapali wielką faję całą cała pokręcona, dzwonię do nekona Eee, może lepiej ona. Nie, zaraz, ale kwas, rośnie już na druty w nas Dzień dobry. jest tu, szczaj, szcząstek ruch, halo, gdy halo. Słuch. halo, halo, nie ma takiego numeru Daję rynę, jak w drukarce, podaję jak drukarce, podajnik do papieru Słychać mnie w Peru i w miejscach, gdzie temperatura jest bliska Zero, mam dwie twarze, za którą dzisiaj ci pokażę Coraz wyżej po hip-hopowej drabinie Prawdziwego speca, od Montera. Jak Jose Carrera, wybieram powrót do natury jako zera. Tworzy się odpowiednia atmosfera. Hip Hopowa, hipnoza, narkoza, prognoza tu i łona Na łączach jak gali. odbieram wiadomość. Halo, halo, słyszę coś najwyższyre, Informuję, że zaraz chcę jeszcze nie zwołni bracie. Nie zapominaj o tym, że pośpiech to kłopoty. Haha, teraz ja transformuję wibracje, konstruuję, prowokacyjną. Badam twoje orientacje Wskaż oblicze tej gry Ja i ty do mnie brzmi Re przekazuje przekazuję ci Dzięki Kali Hej stary Gdzie są twoje okulary? Czy nie widzisz, że na moje imię nie ma miary? o fanfary Dziękuję, wystukuję numer i jestem w eterze Re bierze się zawodowanie Rymo u bodu, w którymi pływać I tak maluję łona. To też wykonam z do 180 stopni i wstąpię do ropnim Tacy jak on zniszczą mi kraj Więc bywaj, mimo tej daj mi jeszcze mikrofon nie o końcu, kończę apostrofą I zaczynam od nowa Dla mnie nadchodzi. w nadchodzie. Kura godowa to najlepsze czasy dla wielkiego tenora tej ery Chwytam więc i wypływam na głębokie wody Nauczyłem się już więc nazywam rzeczy po imieniu Marzę o wtłuczeniu rymów do podręczników By kształcić szczeniaków na prawdziwych rymiarzy To od najwyższego. Sama nie wiem dlaczego, nie chcę widzieć tego kolego. Porażam jej ich ego, podaj mi numer telefonu swojego. Telefony na tony, telefony na impulsy. Posłuchajcie teraz, człowieka mojego rymotwórcy. W słuchawce coś mi burczy, więc rozpoczynam akt twórczy. Moje słowo przenika poprzez słuchawkę i kabel, aż do odbiornika telefoniczna praktyka. Jeżeli kogoś nie lubię, to mu nawdykam Musi być ostro, kiedy snus i wiele ct się spotyka Nieodgadniona jest wciąż moja mimika Łez, powiedz mi, co z tego wynika Telefonika, rymika, liryka, spalenie głośnika To hip-hopowa muzyka, centrala Aha. Proszę połączyć mnie z zaraz. Działa telefoniczny aparat Ups, Rozmowa jest konkretna Kontrolowana przez nekłana Zmiana, to jest na mikrofon wymiana Akcja dobrze rozegrana Klimat dziczym z filmu Party w piżamach Klima ta sama Wyluzowana, wryma zgrana Inicjatywa hip hop Zostaje wykazana. Myśl zabijania zignorowana. Freestylem zastąpiana. Akcja udana to nie serial. Savana. Tunek daje w głowę jak marihuana. Moja produkcja właśnie zostaje wydana. nas zbadana. Kultura udana. Trzymaj się z nami, takie mam wymagania. W które która jest przez mikrofon wzmacniana. Niech moc będzie Czerym promieniami zmylam patrole, Pełem się nad atolem, zwiastuję huragany Zmieniam twoje odwieczne plany, niepostrzegane Na polu, nieprzyjaciela Niczym postać skywalkera ubezwładniam Szeregi ewidentnie do zera Wędruję jako west, cal za calem Podrzucając słowa jak czym talarem A mam ich parę i na miarę Swoich możliwości pozostawiam Ślady telefonicznych twórczości, zgadzam się Zarzucając dźwięku pajęczynę Resetuję wszystko, boku wszystko ginie Przepraszam, że wcinam się na linię, lecz widzę, że osłabić muszę moje imię Dziś do ładu i do składu oficjalny fandy w składu daje czadu, więc uwaga dziewczyny, chłopcy, panie i panowie Winic już batko, dziwe własnej osobie Jest przy telefonie, więc należy klaskać swoje dłonie i ręce w górę, w płucach chmurę Patrzcie jak wini łata, co? Co? Ozonowym nowym dziure do dwóch, tak jak dwa, do jednego, uwaga, mam dla Ciebie Co? Całkiem nowy smak Kolego Doskoszy się, więc moim pysznym ciastem bo jest dla mnie tak jak co? Tak jak bułka z masłem jak z konfiturą tak jak pączek z ruchem Mówię kawał ze mi którą zawsze słoną cukrem Więc podkładem czy bez? od księżyca do słońca Rzucaj przejdzień cały, bez końca i bez końca Sprawdź mnie, sprawdź, posłuchaj mnie, szczylu Bo ja jestem w tych, co i łaskać głaskać I mam więcej stylu niż jest wody w Nilu Szczylu?